Anglicy spojrzeli na mnie zdziwieni. Jeden z nich, admirał floty brytyjskiej, tak wyglądał, jakby chciał się rzucić na mnie. Prawda, dodałem, że zasady jego są codzień inne, ale zawsze są mocne. Wtedy przyznali mi słuszność. Praca nad wzięciem dyktatury w Anglii i nad usunięciem Foreign Office na plan drugi widocznie dużo mu zajęła czasu bo w pierwszych miesiącach konferencji Lloyd George zbytnio się nie zaznaczał. A może nie miał jeszcze dokładnych instrukcji od Żydów, którzy nie zdążyli dojść ze sobą do porozumienia. Na dzień 29 stycznia 1919 roku delegacja polska wezwana została na posiedzenie Rady Najwyższej, wówczas Rady 10. Dziesięciu. de d'Orsay doradzono mi, ażebyśmy przyszli we dwóch, z pilcem wobec tego, że nie ma jeszcze drugiego delegata polskiego. Nie zawiadomiono nas, co będzie na porządku dziennym. Trzeba było być przygotowanym na wszystko. Gdyśmy weszli na salę, zastaliśmy wszystkich członków rady, z wyjątkiem Lloyd George'a. I tym razem nawet, pomyślałem sobie, nie udaje mi się go spotkać. Poza tym w sali było mnóstwo obecnych – sekretarze delegacji każdego z pięciu mocarstw, tłumacze, eksperci, członkowie Komisji Terytorialnej. Istotnie nie były to posiedzenia bardzo zamknięte. Gdyśmy po przywitaniu się z członkami Rady zasiedli, Clemenceau swym rąbiącym głosem otworzył posiedzenie i rzekł krótko – Panie Dmowski, ma pan głos – Zdziwiony tym udzieleniem mi głosu bez powiedzenia słowa o porządku dziennym, zapytałem, w jakim przedmiocie mam mówić. Niech pan mówi o kwestii polskiej. Tu znów zauważyłem, że chciałbym mieć bliższe wyjaśnienie co do tego, jaki punkt kwestii polskiej znajduje się na porządku dziennym. Wtedy zabrał głos Wilson. Myśmy postanowili pana Dmowskiego poprosić, ażeby nam przedstawił obecne położenie Polski i wskazał, czym jej możemy pomóc. Nareszcie dowiedziałem się, po co mię wezwano. Zacząłem wtedy od dwóch artykułów konwencji rozejmowej, dotyczących Polski i wykazałem, że artykuły te pozostają dotychczas martwą literą, że wykonanie ich to jest ustalenie komunikacji z Polską przez Gdańsk, przesłanie tą drogą armii polskiej i opróżnienie ziem wschodnich z wojsk niemieckich jest nagłą koniecznością. Na poparcie tego dałem obraz położenia Polski we wszystkich trzech dotychczasowych zaborach i polskich wysiłków ku zorganizowaniu państwa. Unikałem wspomnienia o walce wewnętrznej w Polsce, co było dosyć trudne wobec istnienia rządów socjalistycznych w Warszawie. Załatwiłem się z nimi dowcipem. Jesteśmy, powiedziałem, otoczeni ze wszystkich stron przez rewolucję rosyjską, węgierską, niemiecką. Nie mamy zaś armii. Zrobiliśmy więc z konieczności to, co w przyrodzie robią zwierzęta słabe, pozbawione kłów i pazurów. Przebraliśmy zabarwienie ochronne. To wytłumaczenie Zrobiło nawet spory efekt. Mówiłem po francusku. Po jakichś dziesięciu minutach mego przemówienia Clemenceau przerwał, zwracając się do tłumacza o przełożenie mych słów na język angielski. Wtedy zapytałem, czy mogę sam przetłumaczyć. Mówiłem wtedy na przemian w dwóch językach, tłumacząc bądź z francuskiego na angielski, bądź odwrotnie, co sprawiło, że przemówienie moje trwało podwójną ilość czasu. Na kilka dni przed posiedzeniem Rada Najwyższa wydała odezwę wzywającą Polaków i Niemców w Poznańskiem do zaprzestania walki zbrojnej. Poddałem krytyce tę odezwę, wykazując, że stosunek Polaków i Niemców do Rady Najwyższej nie jest jednakowy, że kiedy Polacy będą sobie uważali za obowiązek jej usłuchać, Niemcy mogą dalej wojować i tym sposobem odezwa będzie zabójcza w skutkach dla Polaków. Jeżeli Rada Najwyższa zajęła to stanowisko, że walka musi ustać, to nie wystarczy wydać odezwę, ale trzeba narzucić rozejm, wysłać komisję, która ustanowi linię demarkacyjną między walczącymi stronami. Na szczęście propozycja moja została przyjęta i rozejm pod naciskiem sprzymierzonych stał się faktem. Gdym się zbliżał ku końcowi mego przemówienia, Clemenceau zapytał mnie, czy gotów jestem w dalszym ciągu przedstawić żądania terytorialne Polski. Skwapliwie się na to zgodziłem, choć widziałem, że niektórzy z członków Rady Niechętnie przyjęli tę inicjatywę przewodniczącego. Niezwłocznie przeszedłem do wykładu i uzasadnienia programu Granic Polski. Po krótkiej przerwie na śniadanie Rada Najwyższa schodziła się na dalszy ciąg posiedzenia. Rozmawialiśmy z Balfurem, stojąc w sali, gdy nareszcie ukazał się Lloyd George. Gdy przechodził koło nas, Balfour go zatrzymał, zmuszając tym do przywitania się z nami i zaczął mówić o moim ekspoze. Premier Atoli wykręcił się na pięcie i poszedł dalej. Po otwarciu posiedzenia ciągnąłem dalej przemówienie o granicach Polski popierając swe argumenty mapami. Pamiętam, jak szeroko otworzył oczy Wilson, gdym położył przed nim niemiecką mapę zaboru pruskiego, przedstawiającą zdobycze komisji kolonizacyjnej ze słowami jak to wygląda, panie prezydencie, z punktu widzenia pańskich zasad. W ogóle w przemówieniu swoim najwięcej robiłem wysiłku w kierunku Wilsona, wiedząc jak silnie pracują u niego wrogie nam wpływy. Kolega mój Pilt, który go bacznie obserwował, powiedział mi potem, że choć niechętnie przyjął wszczęcie sprawy polskich żądań terytorialnych, później słuchał bardzo sympatycznie, często przytakując ruchami głowy. W jednym miejscu paru moich dostojnych słuchaczów się namarszczyło, mianowicie kiedym przedstawiając sprawę Pomorza i Prus Wschodnich powiedział... Kwestia niemiecko-polska nad Bałtykiem została przez historię tak zawikłana, że nie można jej dziś rozstrzygnąć bez niczyjej krzywdy. Albo dwumilionowa blisko wyspa niemiecka w Prusach Wschodnich będzie odcięta od swej ojczyzny niemieckiej, co sobie będzie uważała za krzywdę, albo sięgająca brzegu morskiego ludność Polska w Prusach Zachodnich będzie wystawiona na zagładę, a z nią cały 25-milionowy naród polski, na niemożność stworzenia prawdziwie niezawisłego państwa i w konsekwencji na zalew niemiecki. A to będzie krzywda, z którą tamta nie może się mierzyć. Co prawda są ludzie, Którzy, gdy mają do wyboru między krzywdą polską a niemiecką, wolą, żeby się stała krzywda Polakom. Oni tak długo już byli krzywdzeni, że się mieli czas do tego przyzwyczaić. Gdym skończył swoje expose, Clemenceau zwrócił się do Pilca z zapytaniem, czy nie chce czego dodać. Towarzysz mój oświadczył, że przyłącza się całkowicie do tego, com powiedział. Po zamknięciu posiedzenia, Clemenso żegnając się ze mną, powiedział: Pańskie expose było znakomite, ale w kwestii cieszyńskiej nie ma pan słuszności. Potwierdziło mi to tylko, com wiedział od dawna że jedyna kwestia terytorialna, w której będziemy musieli walczyć z Francją, to Cieszyn. Po tym posiedzeniu prezydium konferencji poleciło Komisji Terytorialnej zająć się wytknięciem granic Polski, przede wszystkim zachodnich. Prezes zaś Komisji, Jules Cambon, zażądał od naszej delegacji NOT w sprawie granic, najpierw zachodniej, a następnie i wschodniej. Zaczęła się teraz praca z komisją terytorialną, której prezesem był, jak wspomniałem, Jules Cambon. Były ambasador francuski w Berlinie. Wiceprezesem zaś specjalista-geograf generał Leron. Ten przeważnie prowadził posiedzenia w komisji. Ze strony francuskiej zasiadał w niej nadto Baron de Grand, podczas wojny referent spraw polskich na Quiddersay. Przedstawicielem Anglii w komisji był Sir William Terrow, Włoch Margrabia Delia Toretta, późniejszy Minister Spraw Zagranicznych, Ameryki Profesor Lord. Tymczasem po otwarciu komunikacji z krajem przez Szwajcarię, Austrię i Czechosłowację zaczął się okres bliższych z nim stosunków. Przychodziły listy i przyjeżdżali ludzie. W tym czasie nastąpiło porozumienie pomiędzy Paderewskim a Piłsudskim, mocą którego Paderewski został prezesem Rady Ministrów. Jednym z warunków porozumienia było wprowadzenie do Komitetu Narodowego w Paryżu dziesięciu, o ile sobie przypominam, kandydatów proponowanych przez Piłsudskiego. W zasadzie postanowiliśmy to zrobić, żeby ułatwić kompromis w kraju. Po wojnie już nie miało takiego znaczenia utrzymywanie naszej pracy w zamkniętym gronie, zapewniającym ścisłą konsekwencję działania i bezwzględną poufność. Już środek ciężkości naszej akcji przeniósł się do delegacji kongresowej, która oficjalnie reprezentowała sprawę polską. Nie mogliśmy wszakże zaakceptować wszystkich przedstawionych kandydatów. Znajdowały się bowiem wśród nich nazwiska... Wysoce kompromitujące, znane organom wywiadowczym państw sprzymierzonych nie już z fałszywej polityki podczas wojny, ale z robót noszących charakter służby urządów państw centralnych. Wprowadzenie tych ludzi zniszczyłoby całkowicie dobre imię, jakie sobie Komitet na Zachodzie wyrobił. Wkrótce potem mogliśmy zawiadomić prezydium konferencji, że drugim delegatem polskim jest prezes Rady Ministrów Ignacy Paderewski. Wobec tego, że nierychło jeszcze mógł on do Paryża przybyć, wyznaczył swego zastępcę, którym był mąż zaufania Piłsudskiego, dr Kazimierz Dłuski. Szanowny ten weteran, głośny działacz socjalistyczny w swojej młodości, z którym znałem się od bardzo dawna, miał niemało zalet osobistych, Niepotrzebnie, wszakże zaniedbywał medycynę dla tak małej korzyści, jak przekonanie się, że konferencja pokojowa jest czymś całkiem innym niż sobie wyobrażał. Kończył się komfort naszej pracy na Zachodzie, polegający na tym, że odcięci od kraju murem prusko-austriackim byliśmy zabezpieczeni przed przyjazdem rozmaitych pomocników. Pracowaliśmy w gronie ludzi zwróconych ku jednemu celowi – związanych wzajemnie zaufaniem, poddających się dobrowolnie ścisłej dyscyplinie. Nie mieliśmy potrzeby tracić czasu i energii na próżne dyskusje. Tylko dzięki temu tak niewielka liczba ludzi mogła wykonać tyle pracy. Teraz już bywały posiedzenia Komitetu Narodowego, na których dyskutowano długo kwestie czy Polska nie powinna być państwem federacyjnym? Czy trzeba walczyć o całą Galicję Wschodnią? I tym podobne. Dyskusje płonne, bo przecie nowi przybysze do komitetu nie mogli się łudzić, że my dla nich będziemy zmieniali swój przemyślany od lat 20 plan państwa polskiego. Mojemu nowemu koledze Dłuskiemu który myślał, że w tych sprawach będzie mógł zabierać głos na konferencji w duchu przeciwnym naszemu programowi terytorialnemu, zmuszony byłem na posiedzeniu Komitetu kategorycznie oświadczyć, że ja, jako pierwszy delegat Polski, jestem przed krajem odpowiedzialny za wyniki naszej działalności na konferencji i że dopóki to stanowisko zajmuję. Tylko to na konferencji będzie z naszej strony powiedziane, na co ja się zgodzę. Było to mi bardzo przykre, ale sprawy były zbyt ważne, żeby się bawić w ceremonie. Wreszcie z Warszawy zjechało biuro kongresowe pod przewodnictwem pana Franciszka Pułaskiego, które przywiozło ze sobą dwa kufry referatów. Wszystko można wytrzymać, ale dwa kufry referatów? Gdym się dowiedział, co w referatach jest, a było tam wszystko, co można o Polsce pomyśleć? Prócz tego, czego nam w naszych materiałach brakowało. Prosiłem, żeby przynajmniej tych kufrów na miłość boską nie otwierać. Z biura była to korzyść, ale w licznym jego składzie znalazło się kilku ludzi kompetentnych, zdolnych do pracy w charakterze ekspertów i członków komisji. Nigdy nie mogłem zrozumieć, co sobie myśleli ludzie zamawiający przed konferencją u kogo się dało referaty na wszystkie możliwe tematy polskie, nie mające często żadnego związku ze sprawą naszą na konferencji. Czy spodziewali się, że Lloyd George to będzie czytał? Bo nam to było niepotrzebne i nie mieliśmy na to czasu. Jednym z najważniejszych warunków skutecznej pracy jest nie robić rzeczy niepotrzebnych, a dobrego gospodarstwa nie wydawać pieniędzy na rzeczy zbyteczne. Komisja terytorialna pracowała rzetelnie i bezstronnie. Zachowywała ona Życzliwe względem polski stanowisko, broniąc się jednak przed popadnięciem w stronę niczość na naszą korzyść. Nie mówiąc już o Francuzach, którzy nam dawali silne poparcie, wielkie znaczenie dla decyzji, które w niej zapadały, miało poparcie ze strony angielskiej. Sir William Tarrow okazywał się czasami bardziej zdecydowany od francuskich członków komisji w poparciu postulatów polskich nietrudno zrozumieć, jak ułatwione było właściwe rozstrzygnięcie kwestii granicy niemiecko-polskiej przez poważne i bezstronne stanowisko przedstawiciela Anglii. O ile inaczej, mądrzej i uczciwiej byłaby sprawa polska zakończona, gdyby prowadzenie polityki angielskiej na konferencji pozostało w rękach ludzi kompetentnych i myślących, wychowywanych w surowym poczuciu odpowiedzialności. Miał wszakże przyjście rychło czas, kiedy takich ludzi usunięto na plan drugi. Ich zaś miejsce zajął sztab małych intrygantów otaczających Lloyd George'a, idących pod jego komendą i zaopatrujących go w wiedzę o sprawach zagranicznych, której były adwokat prowincjonalny w Walii za wiele nie posiadał. Co prawda w dzisiejszych czasach kompetencja w polityce należy do rzeczy ostatnich. Były chwile w Komisji Terytorialnej, kiedy i nasza wiedza nie wystarczała, kiedy nastawiane pytania nie byłem w możności dać odpowiedzi. Gdym dyskutował z Komisją propozycję naszą odcięcia od Prus wschodnich kraju z ludnością litewską po obu stronach Niemna, tylży i kłajpedy, komisja zainteresowała się stopniem spławności różnych dróg niemna przy jego ujściu. No niestety w tym przedmiocie nie posiadałem żadnych wiadomości i nie miałem źródła, z którego mógłbym ich zaczerpnąć. Nic by nie pomogło, gdybym nawet był sięgnął do dwóch kufrów referatów Warszawskiego Biura Kongresowego. Na długo jeszcze przed zwołaniem konferencji pokojowej trapiła mię myśl, że nie mamy człowieka, któremu by można było powierzyć prowadzenie z naszej strony na konferencji spraw ekonomicznych i finansowych. Sam na tych sprawach tak się nie znałem, ażeby móc wziąć za nie odpowiedzialność. A gdyby nawet było inaczej, to sprawy polityczne, Przede wszystkim zaś walka o granice Polski tak pochłaniały moją energię, że jej na wiele więcej starczyć nie mogło. Szukałem więc myślą człowieka, w którego ręce można by te sprawy złożyć, który by dawał gwarancję z jednej strony odpowiedniego znawstwa w tej dziedzinie, z drugiej przejęcia się interesem Polski i niezależności od wszelkich innych interesów. Myśl moja szczęśliwie zatrzymała się na Władysławie Grabskim, dawnym moim towarzyszu pracy z rosyjskiej dumy. Zwróciłem się więc do prezesa Rady Ministrów Paderewskiego o ofiarowanie Grabskiemu stanowiska trzeciego delegata polskiego na konferencji z tym, ażeby natychmiast wyruszył do Paryża. Istnienie trzeciego delegata było możliwe, tylko naraz nie mogło więcej niż dwóch występować. Kamień mi spadł z piersi, gdy Grabski wkrótce przybył do Paryża i wziął się do pracy z właściwą sobie znajomością rzeczy, energią i sumiennością. Mogłem już o sprawach gospodarczych i finansowych nie myśleć. Był to ogrom spraw, wymagający wielu ludzi do pracy. Pod kierunkiem też Grabskiego powstało duże biuro, w którym szła intensywna praca przez cały czas konferencji. Nie mieliśmy człowieka, którego by można było z czystym sumieniem Wydelegować do Komisji Ligi Narodów Jednej z najważniejszych na konferencji Tam potrzebny był tęgi prawnik Mogący jednocześnie wziąć na siebie Odpowiedzialność polityczną Wielki błąd popełniła I wiele, zdaniem moim Zapłaciła za to Francja Że do tej komisji Posłała dwie wielkie powagi akademickie Leona Borżua i profesora Ferdynanda Larnoud, bardzo wybitnego prawnika, ale nie miała w niej człowieka, który by się orientował w politycznej robocie, jaka szła w komisji, w której zasiadali Wilson, Lord Robert Cecil, Orlando, Hymens i Venizelos, a także inni. Delegaci Francji często nie rozumieli wcale o co chodzi. Zwracałem na to niebezpieczeństwo uwagę francuskich sfer rządowych. Dowiedziałem się, że pan Leon Bourgeois ma taką pozycję, że gdyby nie był członkiem komisji Ligi Narodów, musiałby być jednym z delegatów francuskich na konferencji. A wtedy byłby z nim większy kłopot. Lepiej jest nie mieć w kraju takich niewygodnych papierzy. Zmuszony byłem wejść sam do Komisji Ligi Narodów, która pracowała szybko, czasami wieczór po wieczorze do północy. Brakowało mi tam bardzo tego, że nie jestem prawnikiem, ale udział w tej komisji ogromnie mi pomagał do orientowania się w całej konferencji. Zaimponował mi wówczas Lord Robert Cecil, któremu Anglia, przed konferencją jeszcze, powierzyła sprawę Ligi Narodów. Można było na nim obserwować tradycyjną szkołę polityki angielskiej. On więcej prowadził komisję i on więcej robił Ligę Narodów, niż jej projektodawca i przewodniczący komisji Wilson. I po dziś dzień Anglia z jego pracy... Zbiera owoce. Interesujące było obserwowanie faz, które przechodziła w ciągu tego krótkiego czasu myśl polityczna Wilsona. Wspomnę tu tylko dwa momenty pośrednio dotyczące Polski. Gdy była mowa o mandatach Ligi Narodów, udzielanych państwom na zarządzanie bezpośrednio obszarami, Wilson zauważył, że tu może chodzić nie tylko o dawne posiadłości nieprzyjaciela, o byłe kolonie niemieckie, ale że może też zajść potrzeba udzielenia poszczególnym państwom mandatów na niektóre ziemie państwa rosyjskiego, których ludy nie chcą należeć do Rosji, a nie dojrzały do tego, żeby same rządzić się mogły. Nie pamiętam czy wyraźnie wymienił Litwinów i Ukraińców, ale mi zostało w świadomości, że o nich mu chodziło. Jako o mandatariuszu Wilson myślał o Polsce. Innym razem wywiązała się gorąca dyskusja w sprawie bezpieczeństwa Francji przed nową napaścią ze strony Niemiec. Bourgeois bronił myśli wytworzenia jakiejś armii międzynarodowej z jednym sztabem i pod jednym dowództwem. Myśli, którą przedstawiciel Anglii traktował wcale słusznie, jako nierealną. Przypomniała mi się moja rozmowa z Wilsonem w Waszyngtonie o Lidze Narodów i czekałem z zainteresowaniem, co on powie. Prezydent Stanów Zjednoczonych sprawił mi niespodziankę. Ależ panie bourgeois, rzekł, jak pan może wymagać, żeby armia jakiegoś państwa oddała się pod komendę innego? Przecież to jest kwestia bardzo drażliwa, kwestia wprost honoru narodowego. Mówi pan o niebezpiecznym położeniu Francji. Wszak Francja nie będzie sama. Będą i inne państwa sąsiadujące z Niemcami. Będzie przede wszystkim Polska. Tu zwrócił się gestem do mnie, która przecie chętnie wytworzy poważną siłę zbrojną do obrony przeciw napaści niemieckiej. Już myślałem że Wilson nawróci się na realizm polityczny. Może by to było i nastąpiło, gdyby dłużej zabawił w Europie i został odosobniony od działających nań wpływów. W owym też czasie nastąpił korzystny zwrot w stosunku Wilsona do naszych zagadnień terytorialnych. Do samego końca pracy Komisji Terytorialnej nad wykreśleniem granicy niemiecko-polskiej najważniejsze kwestie tej granicy, między innymi kwestia Gdańska, pozostawały w zawieszeniu. W tych kwestiach członkowie Komisji nie mogli naturalnie dać swego ostatecznego głosu bez upoważnienia ludzi odpowiedzialnych za politykę ich państw. W kwestii Gdańska, zwłaszcza szła uporczywa walka poza komisją. Duży bodaj opór względem przyznania nam Gdańska stawiano ze strony amerykańskiej. Pewnego wieczora otrzymuję telefon od pułkownika Hausa z zaproszeniem, żeby wpaść do niego na rano. Czekała mnie dobra nowina. No, panie! — Gdańsk jest wasz! — rzekł chaos na powitanie. Wczoraj wieczorem prezydent powiedział mi, że doszedł do przekonania, że trzeba wam Gdańsk przyznać i że będzie w tej sprawie po waszej stronie. Podziękowawszy mu za dobrą nowinę, wychodzę i w przedpokoju spotykam jednego z potentatów Wall Street, wielkich bankierów żydowskich Nowego Jorku. Obecności jego w Paryżu nie przypuszczałem. Uśmiechnął się do mnie i rzekł — Przyjechaliśmy. — Ten pluralis, ta odpowiedź w liczbie mnogiej, nie za bardzo mi się spodobała. Zapytałem, kto to przyjechał i w jakim charakterze. — My, od Ligi Narodów. Usłyszałem w odpowiedzi. Jaki ci goście mieli związek z Ligą Narodów, która jeszcze nie istniała? Dotychczas nie wiem. Przyszła mi wszakże wówczas refleksja. Czy aby Gdańsk jest już na pewno nasz? Zdawałoby się, że tak. Komisja Terytorialna niebawem uchwaliła zachodnią granicę Polski. Po naszej stronie znalazł się cały obszar Polski Górnego Śląska, polskie skrawki Śląska Średniego, poznańskie z odcięciem zniemczonych części na zachodnim krańcu, wreszcie Prusy Zachodnie z Gdańskiem. Z pozostawieniem na zachodzie po stronie niemieckiej okręgów uznanych za zniemczone. Na północy komisja przyznała nam powiaty na prawym brzegu Wisły, Kwidzyna, o, wraz z zachodnim skrawkiem kraju mazurskiego, działdowo, tak że linia kolejowa z Gdańska do Warszawy przez Mławę cała szła przez terytorium polskie. Na Mazurach wszakże uchwaliła plebiscyt, robiąc tym nieszczęśliwy początek szeregu innych plebiscytów. Na wschodzie Prus Wschodnich odcięto tylko prawy brzeg Niemna, Kwaipeda, reszta zaś prowincji, acz izolowana od Niemiec, pozostała częścią państwa niemieckiego. Komisja zachowała dużą rezerwę wobec naszych żądań. Wykreśliła granicę bardzo dla państwa trudną. Jednakże przyznawała nam nasz Śląsk Górny i Gdańsk. Nie uważałem tej decyzji za nasz triumf, jakkolwiek Polacy w Paryżu byli na ogół uradowani. Jeden z nich wyszukał i przysłał mi z powinszowaniami butelkę gdańskiej wódki, tej samej, którą pił sędzia w panu Tadeuszu. Odpowiedziałem mu, że stawiam ją na półkę i że wypijemy ją razem wtedy, kiedy Gdańsk naprawdę do nas będzie należał. Lloyd George zaczynał już na dobre gospodarzyć na konferencji. Wódki tej nigdy nie skosztowałem. W drugiej połowie marca decyzje Komisji Terytorialnej w sprawie granicy niemiecko-polskiej poszły do zatwierdzenia Rady Najwyższej. Zdawałoby się, iż wobec tego, że członkowie Komisji porozumiewali się w ważniejszych sprawach z kierownikami polityki swych państw, Zatwierdzenie, żadnych poważniejszych trudności nie napotka. Tak, ale w komisji było reprezentowanych pięć mocarstw. Gdy w Radzie Najwyższej znalazło się już obok nich reprezentowane przez Lloyd George'a szóste. Żydowskie. Już w Paryżu byli działacze żydowscy. Już Lloyd George wiedział, do czego ma dążyć. I już zdołał zdobyć taką w Anglii pozycję, że on jeden tylko miał głos w jej imieniu. Foreign Office zszedł do roli ekspertów. Stosunek Lloyd George'a, premiera i pierwszego delegata na konferencji do stanowiska angielskiego w Komisji Terytorialnej wyraził się przede wszystkim w tym, że przedstawiciel angielski w komisji terytorialnej Sir William Terrow odjechał do Anglii. Jego miejsce w komisji zajął jakiś inny, nieznany wcale młody człowiek. Nie bardzo zresztą wyglądający na Anglika. Wielkim to było naszym szczęściem, że komisja tak rychło ukończyła swą najważniejszą w naszej kwestii pracę. Zawdzięczaliśmy to prezesowi, konferencji, Clemenceau, który wywołał moje zaimprowizowane ekspozę w Radzie Najwyższej 29 stycznia, skutkiem czego komisja mogła już pracować od początku lutego. Gdyby to się nie było stało, gdyby jej praca przeciągnęła się była o parę tygodni, jestem przekonany, że dojście w niej do porozumienia Okazałoby się o wiele trudniejsze i decyzje komisji byłyby o wiele mniej dla nas korzystne. Lloyd George miałby już plan gotowy. Miałby jeszcze czas zmienić przedstawiciela angielskiego w komisji przed ostatecznymi uchwałami i wywrzeć wpływ na te uchwały. Teraz zaś miał zadanie trudniejsze. Musiał w Radzie Najwyższej odrabiać robotę Komisji Terytorialnej. Rozdział 5 Anglia, a sprawa polska Już stanowisko Anglii wobec tak oczywistego postulatu bezpieczeństwa Polski po wojnie jak zajęcie Gdańska ustanowienie przez ten port stałej komunikacji między Polską a państwami zachodnimi i przesłanie tą drogą do kraju Armii Polskiej z Francji nie świadczyło o jej przyjaźni dla Polski. Jednocześnie atoli w Komisji Terytorialnej przedstawiciel Anglii popierał program Polski, umożliwiając przez to jej uchwały dla Polski korzystne, tenże sam Gdańsk, między innymi jej przyznające. Można było stąd wnosić, że w polityce angielskiej na konferencji walczą, gdy chodzi o Polskę, dwa przeciwne sobie kierunki. Z chwilą wszakże, kiedy premier angielski zaatakował w Radzie Najwyższej Wnioski Komisji Terytorialnej, polityka angielska ustala się w jednym kierunku. Najpotężniejsze mocarstwo świata jest już odtąd konsekwentnym, Wrogiem Polski Anglia pracuje nad tym Żeby Polska była mała Słaba Żeby nie miała żadnych widoków Stania się prawdziwie samoistnym państwem Jednocześnie polityka angielska Najwidoczniej usiłuje ratować Interesy niemieckie to ustalenie kierunku polityki angielskiej jest dziełem Lloyd George'a, za którym stoją Żydzi. Ani wszakże Lloyd George przy wszystkich swoich talentach, ani silne zresztą wpływy żydowskie nie byłyby zdolne nadać tego kierunku angielskiej polityce, gdyby nie znajdował on gruntu w samym narodzie angielskim. A żeby zrozumieć, co w Anglii takiej polityce sprzyjało, trzeba sięgnąć nieco w przeszłość, do pierwszej połowy XVIII wieku. Nie czuję się do tego powołany i nie mam tu miejsca, żeby pisać studium o polityce angielskiej w ostatnich dwóch stuleciach. Muszę się zadowolić pobieżnym rzutem oka, wskazaniem kilku momentów, które w moich oczach decydują o stosunku Anglii do Polski. Po ostatecznym wycofaniu się z Calais w końcu XVI wieku Anglia jest państwem nie mającym żadnych bezpośrednich interesów politycznych na kontynencie europejskim. Cała jej energia zwraca się ku morzom, ku dalekim obszarom zaoceanowym. Walczy ona z państwami, które na tym nowym terenie stoją jej na drodze. Niszczy potęgę morską Hiszpanii, i Holandii. W drugiej, wszakże, połowie XVII wieku, Anglia staje wobec współzawodnika, z którym zmierzyć się nie może. Francja Ludwika XIV była nie tylko potęgą dominującą w Europie, ale pod kierownictwem Kolberta zajęła pierwszorzędne stanowisko na morzach. I stała się wielkim mocarstwem kolonialnym. Posiadała ogromne obszary oraz rozwinęła stosunki handlowe i polityczne za oceanami. I to właśnie tam, dokąd zwracały się przede wszystkim ambicje angielskie w Ameryce Północnej, Kanada i Luizjana i w Indiach Wschodnich. Jakkolwiek słońce Francji przyćmiło się pod koniec panowania Ludwika XIV i za jego następcy, to jednak nie przestawała ona być groźną dla Anglii na morzach i za morzami. Za Ludwika XV była ona na drodze do opanowania Indii i wyrzucenia z nich Anglików co prawdopodobnie byłoby się stało, gdyby dążący do tego niepospolity człowiek Dyplex znalazł był poparcie w swoim kraju. Na szczęście Anglii wyrosła wówczas na kontynencie europejskim potęga Fryderyka Wielkiego. Prusy i Anglia były stworzone na sojuszników. Anglia nie miała bezpośrednich interesów w Europie. Prusy ich nie miały poza Europą. Nie było tedy punktu, w którym by się interesy angielskie z pruskimi zetrzeć mogły. I na żadnym sojuszniku w swoich dziejach Anglia nie zrobiła takiego interesu, jak na Fryderyku Wielkim. W wojnie siedmioletniej Francja, zaprzątnięta nieszczęśliwą walką z królem pruskim, nie mogła użyć swych sił na obronę kolonii. Za jednym zamachem straciła Kanadę, Luizjanę i stanowisko w Indiach. Została nieomal zlikwidowana jako mocarstwo kolonialne. Anglicy stali się panami Indii i Ameryki Północnej, co zdecydowało o bogactwie i potędze Anglii i o świetnym rozroście rasy anglosaskiej. Nie dziw, że Fryderyk Wielki zajął niemałe miejsce w sercach narodu angielskiego. Że rozwinął się niejako kult jego osoby, podsycany przez pisarzy tej miary, co Carlyle. Od tego czasu zaczyna się ścisły związek polityki angielskiej z Pruską. Związek ten wzmacniają węzły tajne. Około roku 1720 dokonano w Anglii ostatecznej organizacji nowoczesnego wolnomularstwa, a potem zaczęto szerzyć organizację na kontynencie. Była ona pierwszorzędnym narzędziem polityki angielskiej. Zrozumiał jej wartość dla swoich celów Fryderyk, którego polityka nie ścierała się z angielską, ale szła z nią równolegle i postanowił jej również do swoich celów używać. Sam został w Prusach wielkim mistrzem. W interesie Anglii leżał wzrost potęgi sojusznika. Takiego sojusznika, który nie miał ambicji na morzach. Sprzyjała więc planom króla pruskiego i w niemałej mierze finansowała jego politykę. Jeżeli poza Prusami, Rosją i Austrią jakiekolwiek mocarstwo pomogło do rozbioru Polski, to była nim Anglia. Nie można było jej się dziwić. Jej niebezpieczniejszą przeciwniczką była Francja i silne Prusy były jej potrzebne. Nawiasem mówiąc, wynikająca z politycznego bezwładu bierność Polski. Wobec wojny siedmioletniej rozbiory przygotowała. Po pierwszym rozbiorze Polska zaczyna wychodzić ze swego odosobnienia, zawiązywać stosunki z Europą. Wchodzimy w okres doniosłych reform. Nasi reformatorzy końca XVIII stulecia należą z reguły do organizacji wolnomularskiej i z niej czerpią ideową siłę do swego działania. Wysiłki te wszakże Kończą się tragicznie. Jest rzeczą do zbadania, w jakiej mierze do tego tragicznego końca przyczynił się fakt, że kierownictwo lóż całej Europy znajdowało się w Anglii i że Prusy, zaczynając od Fryderyka Wielkiego, zajmowały tak silne w wolnomularstwie stanowisko. Ważną byłoby rzeczą wiedzieć, w jakiej mierze loże pruskie wywierały wpływy bezpośrednie czy pośrednie na robotę naszego wolnomularstwa i w jakiej mierze zużytkowały ten wpływ dla celów polityki pruskiej. Gdyby archiwa wielkich lóż z owych czasów były otwarte, wiele by niezawodnie światła rzuciły na najważniejsze dla nas wypadki z owej epoki. Prawie do końca zeszłego stulecia warunki, które wytworzyły ścisły związek interesów między Anglią a Prusami, nie uległy żadnej istotnej zmianie. Epoka napoleońska nie przyczyniła się do załagodzenia antagonizmu francusko-angielskiego. Po kongresie wiedeńskim, na którym stanowisko Anglii, między innymi w stosunku do Polski, było zgodne z jej polityką XVIII stulecia, Prusy w dalszym ciągu są mocarstwem ograniczającym swe interesy do kontynentu europejskiego. Francja zaś na nowo występuje jako potęga morska i rozwija wkrótce niemałą energię w polityce kolonialnej. Już w roku 1830 usadawia się ona w Algierze, zaś w 1861-62 w Kohinchinie. Jeszcze szybciej idzie ona tą drogą za trzeciej Rzeczypospolitej. Staje się i jest dziś w dalszym ciągu drugą obok Anglii wielką potęgą kolonialną. To też polityka angielska w stosunku do Francji i Prus nie podległa istotnym zmianom. W latach 1870-71 Anglia nie przeszkadza Prusom rozbić Francji i uwieńczyć dzieło utworzeniem Zjednoczonego Cesarstwa. A na kongresie berlińskim po wojnie rosyjsko-tureckiej dyplomacja angielska pracuje solidarnie z Bismarkiem. Wkrótce atoli po tym kongresie Niemcy wyruszą szybko na potęgę przemysłową stawszy się pierwszym mocarstwem w Europie, wchodzą całą parą na teren polityki światowej. Zaczyna się rozwijać z niesłychaną szybkością ich handel zamorski. Równolegle z tym rośnie ich marynarka handlowa. Zaczynają szukać nabytków kolonialnych. Biorą żywy udział w rozbiorze Afryki. Wreszcie budują potężną flotę wojenną. Już pod koniec XIX stulecia Anglia spostrzega, że... Z dotychczasowego protegowanego wyrósł jej najniebezpieczniejszy współzawodnik. Niemcy zaczynają zabierać jej rynki zamorskie. Nawet we własnych jej koloniach, na samym nawet rynku angielskim zaczynają być groźnym konkurentem dla wytwórczości krajowej. Linie okrętowe niemieckie Zaczynają pokrywać swoją siecią wszystkie morza A Hamburg zabiera Londynowi Znaczną część handlu światowego Jednocześnie polityka niemiecka Staje się w jaskrawy sposób antyangielska Dąży najwidoczniej do obalenia angielskiej potęgi W opinii angielskiej wszczyna się alarm Idzie on tak daleko że zaczyna się mówić o niebezpieczeństwie inwazji niemieckiej na wyspę. Anglia wykonywa zwrot w swojej polityce, zbliża się z Francją, następnie z Rosją. Zwrot, w którego konsekwencji przyszła wielka wojna światowa. O tym zresztą już mówiliśmy. Tu ważną rzeczą jest zwrócić uwagę na walkę wewnątrz opinii angielskiej, jaka się odbywa w tym okresie. Widzimy tam w szerokich kołach narodowych angielskich, głównie konserwatywnych, pełną świadomość niebezpieczeństwa zewnętrznego, silne dążenie do nadania polityce angielskiej linii konsekwentnie przeciw niemieckiej, a jednocześnie do uzbrojenia państwa, do zwiększenia floty, do stworzenia Poważnej armii lądowej. Tym wszakże dążeniom przeciwstawiają się żywioły liberalne i socjalistyczne, głosząc hasła powszechnego rozbrojenia. Uparcie zapewniające opinię angielską, że Niemcy do wojny nie dążą, że są ożywione pragnieniami jak najbardziej pokojowymi, że z ich strony. Nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Brednie wypowiadane wówczas na ten temat przez takich ludzi jak Lloyd George, Asquith, Haldane, są czymś wprost niesłychanym w dziejach politycznych narodów. Ludzie ci, gdy dochodzą do władzy, pracują nad rozbrojeniem Anglii. Powstaje pytanie, Czym się ci ludzie kierowali? Czy możliwa jest taka ślepota polityczna? Zdarzyło mi się podczas wojny znaleźć się w towarzystwie dwóch Anglików dyskutujących na ten temat. Jeden z nich wykazywał, że Heldin, ów słynny minister wojny, który Rozbrajał Anglię w przeddzień wojny światowej. Łudził się co do Niemiec, nie zdawał sobie sprawy z grożącego Anglii niebezpieczeństwa. Drugi, wybitny przedstawiciel obozu liberalnego, minister w gabinecie rządzącym Anglią, w czasie tej rozmowy bronił atakowanego w długim wywodzie. Między innymi twierdził, że Heldain wiedział o przygotowaniach niemieckich. Zdawał sobie całkowicie sprawę z niebezpieczeństwa. I dlatego właśnie był przeciwnikiem uzbrojeń. Miał bowiem pewność, że jeżeli Anglia zacznie się zbroić, Niemcy wydadzą jej natychmiast wojnę. Obrona ta wprawiła mnie w osłupienie. Minister potężnej Anglii odpowiedzialny za bezpieczeństwo państwa, jest przeciwnikiem zbrojeń z obawy, żeby inne państwo do wojny całkowicie przygotowane nie uznało tego za powód do napaści i dlatego uspokaja opinię publiczną, że państwu żadne niebezpieczeństwo nie grozi. I taką obronę wygłasza członek gabinetu rządzącego Anglią podczas wojny? Nasza opinia publiczna zazwyczaj popełnia jeden wielki błąd w ocenie polityki wielkich mocarstw. Przez to, że przypisuje jej często wyższe i głębsze motywy niż to jest w istocie. Zwłaszcza gdy mowa o Anglii. Skłonni jesteśmy w każdym akcie jej polityki zewnętrznej szukać jakiejś głębszej myśli państwowej, daleko sięgającego planu. Zapominamy, że i tam rozum stanu zmaga się z płytką demagogią. Nie zawsze z powodzeniem. Że i tam rządza władzy pcha ambitnych polityków do schlebiania niższym instynktom, do wygrywania w walce politycznej haseł popularnych, choćby najszkodliwszych dla państwa, że i tam na politykę państwową mają wpływ interesy, często nic wspólnego nie mające z dobrem państwa, że i tam wreszcie człowiek niezależny mający swobodę kierowania się swym rozumem i swym sumieniem, nie należy w polityce do zjawisk najczęstszych. Zapominamy, że dzisiejsza Anglia jest krajem pozbawionym w znacznej mierze równowagi społecznej, że cierpi od dawna na zanik ludności rolniczej, że po rozszerzeniu praw wyborczych o charakterze rządu Decyduje tam głos ruchomych, nieposiadających mas robotniczych, że wreszcie siłę majątkową jej i wynikające stąd wpływy reprezentują prawie wyłącznie sfery przemysłowo-handlowe. Prawda, że interesy tych sfer ściślej są związane z zewnętrzną potęgą państwa niż interesy rolników. Głównym atoli momentem w ich psychologii jest pogoń za natychmiastowym zyskiem i dla chwilowej koniunktury gotowe są poświęcać najważniejsze podstawy przyszłości. I w Anglii zresztą w tych sferach ostatnimi czasy ogromnie się rozrósł żywioł kosmopolityczny, niezwiązany z krajem, niemyślący o jego przyszłości, gotowy wszystko sprzedać w bezwzględnej spekulacji. Nie znajduje on tam przeciwwagi, jaką w innych krajach stanowi warstwa rolnicza. Rodzima na ogół, związana z krajem od pokoleń. Wszystko to złożyło się na ów niedorzeczny pacyfizm angielski w przededniu wojny światowej. Nie był to jedynie pacyfizm, było to wyraźne germanofilstwo. Masy robotnicze angielskie, dawniej zorganizowane w Trade Unions, będących samoistnym wytworem angielskim, w ostatnich czasach uległy w większości propagandzie socjalistycznej idącej z Niemiec. I dostały się, na równi z socjalistami całej Europy, pod wpływ niemieckiej demokracji socjalnej. Wśród sfer przemysłowo-handlowych widziano niebezpieczeństwo współzawodnictwa niemieckiego, na rynkach światowych, ale wiedziano także, iż Niemcy same są wielkim rynkiem dla przemysłu angielskiego, że kupują więcej jego wytworów niż jakikolwiek inny kraj w Europie. Obok tego niemała część kapitału angielskiego była umieszczona w niemieckim handlu i przemyśle i była bezpośrednio zainteresowana w pomyślnym jego rozwoju. Wielu ludzi... Na wpływowych stanowiskach w Anglii było z pochodzenia Niemcami lub Żydami niemieckimi. I to nawet takimi, którzy osobiście w pierwszym pokoleniu z Niemiec przyszli. Miała Anglia ludzi pochodzenia niemieckiego, którzy byli najlepszymi Anglikami, jak chociażby Lord Milner, jeden z filarów partii przeciwniemieckiej z którym jeszcze w początku 1916 roku dyskutowałem kwestie odbudowania Polski i oddzielenia Prus Wschodnich od Niemiec. Ale miała i wielu takich, którzy w Anglii pracowali dla Niemiec, często nie przebierając w środkach. Niektórzy nawet na wysokich stanowiskach w chwili wybuchu wojny byli poważnie skompromitowani. Kto wie, czy nie największą tu rolę odegrał tradycyjny związek Anglii z Prusami w wolnomularstwie? Wzajemne położenie obu państw się zmieniło, ale związek pozostał. I mnóstwo ludzi pod rozkazami Lóż musiało pracować w kierunku dla Prus. Przyjaznym. W myśl starych i już anachronicznych z punktu widzenia interesów państwa